Stoimy przed oczywiście zielonym, bo z fabryki FENTA, pochodzącym kombajnem, którego nabyć można u Korbanka. Jest to nagrodzony złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich, Targów Polagra Premiery. W tym roku kombajn zbożowy FENT 9490X, a moim rozmówcą jest Marcin Tomaszewski, który na tym kombajnie zna się jak nikt inny. Panie Marcinie, pierwsze co zwróciło moją uwagę to jest całkiem szeroki header i to się rzuca w oczy właściwie jak tylko się podejdzie do tego kombajnu. To jest największy w swojej klasie, największy na rynku. A więc yy, ten kombajn Fenty 9490X akurat tutaj mamy zaprezentowane z 9-metrowym headerem, natomiast mamy jeszcze w ofercie jeszcze większy header o szerokości 10,70. A Ale to na jakie pola takie wielkie headery? Na nasze polskie pola. No niemożliwe. E, tak, tak, tak. Tam jest A one system, mają ten, te systemy wychyłu tak, na tak, bok, do góry, tak? One zapewniają pełen komfort no dla, żeby nie skosić drzewa przy okazji. Pracy. Tak jest, tak jest, zapewniają tutaj pełen komfort operatora, także kopiowanie wzdłużne, jak i poprzeczne tutaj e, zapewniają, także tutaj pełen komfort dla, dla operatora. Jeśli miało być oczywiście konieczne prowadzenie GPS-a poprzez sygnał GPS-owski dla kombajnu, jak najbardziej też wtedy co, co do z dokładnością do 2 do cm możemy tutaj obkaszać nasze tutaj pola. A trudno się manewruje jednak tak dużą maszyną. Jakie ułatwienia można tutaj na pokładzie znaleźć? Mhm. Oczywiście, gdybyśmy tym kombajnem wjechali na, na mniejsze pola, mało poletka o, o mniejszych hektarach, tym, tym kombajnem byśmy tutaj nie nadrobili tą, tą wydajność, jak jest to później przy, przy duży Arabela. Także ten kombajn oczywiście jest już zaoferowany do dużych gospodarstw wielkoobszarowych, no 500 do powyżej 1000 po prostu hektarów. A jakie rozwiązania techniczne tutaj się znalazły? A więc chciałem tylko zaznaczyć, że już otrzymaliśmy, jest to druga nagroda przyznana dla właśnie marki FN w kombajnach. Wcześniej to była właśnie, była wtedy nowością generalnie rozwiązania hybryda, jako kombajn, jako hybrydowy. Co to właściwie znaczy, hybrydowy? Jest to po prostu połączenie dwóch systemów tradycyjnego, młcącego, czyli bęben młcący, odrzutnik i dalej dwa rotory, które właśnie tutaj spełniają pracę zamiast wytrząsaczy i kręcąc się po prostu siłą środkową Yy, oddzielamy właśnie ziarna od, yy, od słomy. A takie rozwiązanie jest lepsze? Wydajniejsze, pozwala to na jeszcze większą wydajność niż to właśnie po tak zwanym klawiszowym, gdzie on odbiera właśnie tą masę, tą słomę właśnie od, od bemnów i dalej wciąga, kieruje dalej na siekarz słomy czy, czy, czy na pokos. Nie? Czyli to wydajności, wydajności tak w grę, to bardzo dokładnie ważne. Tak, dokładnie tak. A jak to się w ogóle ze spalaniem, mhm. z użyciem paliwa wiąże? Mhm. Mamy tutaj nową jednostkę 7-cylindrowego silnika, już co, co prawda znaną już w poprzedniej wersji tego kombajnu. Także silnik 7 ACCO Power z technologią ADBLUE. ester, czyli ester Tak jest, czyli tutaj już, już emisja spalin tutaj jest już bardzo mała. Bardzo mała tak jest. Natomiast dzięki mimo to rządowemu silnikowi tutaj spalanie właśnie pod, w porównaniu do kombajnów o napięcie silników widlastymi silnikami jest to zupełnie dużo, dużo mniejsze. Także przeliczeniowo czy na hektar, czy na zebrane tony ziarna w zależności oczywiście od wielkości pól i od wydajności pola jest to naprawdę tutaj na bardzo niskim poziomie. A jak z komfortem pracy kierowcy, operatora? Ten model 9490X jest wyposażony w kabinę, nową kabinę. Jest to kabina, która pracuje na systemie Variotronik, właśnie zapożyczoną od ciągników FENTA. Także operator w gospodarstwie, w którym są ciągniki Fenta, łatwo może się odnaleźć w tym systemie. tutaj. A to tak jak kierowcy BMW, się odnajdują no, w każdej BMW, Mercedesów w tak, idziemy, idziemy tą samą właśnie ideą. O, widzę, że tu jest poprzednia. regulowana kierownica, można ją sobie trochę bardziej tak, jest, dać do przodu, płasko? dokładnie, Czech pozycjach, także każdy operator po każdej po prostu, w każdym wzroście, tak jest budowie znajdzie dla siebie komfortową pozycję. A jak pan myśli, bo to jednak no, duża maszyna jest, mhm. czy w Polsce jest wystarczająco dużo na tyle dużych e, gospodarstw rolnych, żeby miało sens. Ją w ogóle kupować? Warunki żniw, porównując do poprzednich lat, zauważyliśmy, że są coraz trudniejsze. Czas żniw też jest coraz krótszy, także rolnicy potrzebują wydajniejszych maszyn. Także na pewno na zapotrzebowanie na tak wydajne kombajny będzie nadal jeszcze, uważam, jeszcze bardziej rosło.